Kuku, kuku, kuku. To tego zdrowego jedzenia rano. Dyboksy, framerz, odcinek 25. Kuku,、mm. <coughs> kuku, jestem Kot. No się ma. Ja jestem Hirio, i już nie kaszle, bo się wykasłałem przed chwilą. Wierzę. A co, jak zrobisz, co zrobimy, jak jeszcze raz k a ś l e n i e s z podczas całego podcastu? Zawinę się, dwie, zawinę się pod siebie, tak, żeby kasłać bezpośrednio w fotel. Myślę, że w ten sposób nikt nie usłyszy. I wtedy policji łatwiej będzie cię zgarnąć, dopierdla.、E, myślę, że policja. a e Nie wiem, no. Ja się ubiegałem do p o d c a s t policji o zwolnienie z obowiązku czystego mówienia na antenie, więc. Jak tylko mi przyjdzie potwierdzenie.、Tak、można? No oczywiście, pewnie. Ty, dobrze, to ja też tak muszę. Jak w każdym socjalistycznym państwie, Kot. To nie będę musiał już ten jechać na nielegalu, jak przez ostatnie 24 odcinki. No, takie życie. Było Ewo. O, to prawda, było Ewo. Ewo, taki turniej duży w bijatyki. Taki w sumie największy. No. Takie święto b i j a t y k i Tak, święto? No tak, no takie święto. Wiesz, ludzie robią imprezy z okazji e v o więc to raczej święto. Dobra, to porozmawiajmy o Gierkach, które nas jarały w trakcie tego e v o W moim środku było ich niewiele. Pierwszą był Marvel. Marvel versus Capcom 3. Ostatni raz zobaczyliśmy tą grę na e v o Prawdopodobnie zdziwiłbym się, gdybyśmy ją jeszcze kiedyś zobaczyli, zwłaszcza na tej głównej.、E, Scenie.、Mm -hmm. Co najwyżej gdzieś tam w kącie obok Melty Blada i innych dziwnych Gierek dla dziwnych ludzi. Nie.、E, to był siódmy rok Marvela. Tyle samo lat chyba było Street Fighter 4, nie? No, na to by wychodziło. Chociaż nie, no nie.、Wydaje. Nie mogło, bo w zeszłym roku już nie było. 2016, a Street wyszedł w 2009. No Tak, czyli 7 lat. No, ale w zeszłym roku już nie było, więc 2015 był ostatni, czyli 6. 9, 10, 11, 12, 13. Kot. 15, 7, 7. Tak? Dobrze, okej.、Okay. Zakładając, że w 2009 było, bo mogło wyjść przed e v o a mogło wyjść po e v o A, no właśnie, ale wydaje mi się, że faktycznie było. Dobra, więc、no. skoro lekcje matematyki mamy, liczenia do 7 mamy już za sobą. To wracając do Marvela, więc tak jak mówię, był to ostatni rok, już ewidentnie gra była. No, ostatnim tchu. Bardzo wiele nazwisk yy, graczy, którzy w poprzednich latach byli czołowymi graczami, teraz sprawiali wrażenie, jakby grali tak trochę na półgwizdka. Zwłaszcza gracze tacy jak Filipino, Champ, który wcześniej zakwalifikował się do top 8 Street Fighter a V, to potem grając już w Marvela sprawiał wrażenie, jakby myślami był w tym top 8 Street Fighter. a No tak. No like... i. No. no, i też nie ma się co dziwić, wiesz. Nastąpił taki problem, rozrost pewnego problemu w FGC, mianowicie tego, wiesz, podążania za tym, co jest najbardziej popularne, a nie patrzenia na to, w co lubisz grać. I trochę też rozumiem ludzi, bo Marvel jest wymagającą grą, więc te faktycznie najważniejsze nazwiska, typu o Justin Wong, no stwierdziły, że skupią się na tym, w co da się wygrać sporą gotówkę i sporą sławę. To A, czy Justin to akurat grał całkiem nieźle? Nie wiem, czy on po prostu nie odpadł wcześniej, dlatego że po prostu konkurencja go zostawiła w tyle, że tak powiem. No ale to wiesz, to się znowu zapętla do argumentu, że jakby mu naprawdę zależało, to by trochę poćwiczył i nikt by go nie zostawił w tyle, być może. Oj, nie wiem, nie wiem. Jak się gra w o l v e r i n e m z t o r e e m i akumą w siódmym roku życia tej gry, to różne rzeczy się dzieją. No, dobra. No. Podpatrzyłem sobie trochę na pule i ciekawie się patrzyło, jakie nazwiska poodpadały. Gracze, którzy wcześniej byli w takim powiedzmy średnim, jeszcze kilka lat temu byli w takim średnim tirze, czasem nawet jakieś top 8 zrobili. Jakieś CJ show s t o p e r y jakieś Oh my god, it's Andre. Nie udało im się wyjść z grupy. PR b a l r o g w swojej grupie zajął trzecie miejsce. Persia zrobiła 0-2. White Black. Pamiętasz takiego pana jak White Black? No, gdzieś może był, coś. k i m o n gra. Był, nie pamiętam, jaki był w Esker Vergil Dante, coś takiego?、Mm. On był najlepszym graczem w, w Europie w Marvela, przynajmniej miał taką reputację.、No、i w tym roku zrobił 02, więc <śmiech> nie reprezentował nas godnie. No, Szkoda, ale zagraniczny to go stać. No więc patrząc na top 8, to było bardzo fajne, bo tak. Było wiadomo standardowo. Trzech zero-playerów, którzy dorwali się tylko dlatego, że grają dobrą postacią. Natomiast bardzo fajną niespodzianką, której bardzo się ucieszyłem, jest Quackbot. k o l e g który z tego co pamiętam, nikt nigdy nic nie ugrał, ale przez ostatni rok, odkąd Marvel wyszedł na PC-a, to po prostu grindował tą grę jak mógł, g r a po p r online s t u o z ludźmi, z kimkolwiek, i zajął trzecie miejsce. W związku z tym też zapisał się jako PC Marvel God. Aha.、Uh -huh. Ale Japs szybko zdradził, że jest to gracz, który nie jest całkowicie nowy na scenie. I on grał teamem Magneto Doom Phoenix, popularnym w ostatnich latach.、Aha. I coś, co muszę powiedzieć, to że Magneto to jest postać, to jest jedna z tych postaci, na których bardzo fajnie jakby można wyrazić swój styl gry, który nie można bardzo kreatywnie grać. W tym sensie, że jak pokażesz mi rozgrywkę jakąś z meczu, Magneto. I każe, pokazałbyś mi na przykład trzy rozgrywki obok siebie i kazałbyś mi podpisać, która z nich należy, nie wiem, do F-Champa, która do Rey-Reya, a która właśnie do Quackbota, to myślę, że byłbym w stanie to zrobić.、Bo、to jest postać, która faktycznie pozwala na takie charakterystyczne zagrywki, na to, że ktoś na przykład porusza się w nieco inny sposób, w taki dość charakterystyczny s albo że ma jakiś taki swój mix-up, którego nikt inny nie robi.、Uh -huh. To są rzeczy, które tak naprawdę bardzo często w wiele postaci w biedkach nie pozwala na to. Tylko jedyne czym różnią się s tyle gry pod różnych graczy, to jakby optymalizacja i to na co kładą nacisk, że na przykład ten ma lepszą ofensywę, ten ma lepsze nie niem karanie, a ten ma lepsze używanie jakiegoś defensywnego shoryukena, ale poza tym to jakby mają ten sam gameplan, bo opierają go po prostu o to, jak się poprawnie gra dany matchup. A nie na to, jaki jest ich styl gry.、Yes. Teraz Magneto pozwala na coś takiego, więc bardzo zawsze się cieszę, jak jest jakiś nowy gracz Magneto, który jeszcze pokazuje, że coś jeszcze nowego da się zrobić tą postacią, zwłaszcza w siódmym roku gry, co jest naprawdę imponujące. Tak. Z, jeśli chodzi o Kłakbota i w ogóle jego team, popraw mnie, jeśli się mylę, ale to właśnie on grał na kamienie Duma, prawda? Zgadza się. I właśnie to jest to, co mnie najbardziej ucieszyło z całego tego top 8, bo. Ja miałem długą i wyboistą przygodę z Marvelem. Nie wiem, Kot, może coś kojarzysz z tego okresu, ale. A wiesz, że byłem tam dosłownie przez cały czas trzymając się za rękę? Ale pamiętam doskonale, że miałem taki okres, kiedy stwierdziłem, że. Ok, nie podoba mi się nic, co robię w tej grze, ale trochę się nauczyłem kilku postaci, więc może był... dałbym radę zrobić team, który byłby taki mój. I postanowiłem bardzo oryginalnie, tego się nikt nie spodziewał. Grać Striderem na p o i c i e czyli jako pierwszą postacią. Co oczywiście jest dosyć głupim pomysłem, bo Strider dużo więcej daje z tyłu, ale jednocześnie jest to postać, która ma potencjał na mix-upy, na resety, na coś tam, i wtedy postanowiłem, że spróbuję wykorzystać maksymalny potencjał tych mix-upów właśnie przez używanie Duma z asystą. Molecular Shield, czyli te k a m i e n i a która pozwalała po prostu na najwięcej. I od każdego jednego, kto zobaczył, słyszałem, że、e, można, da się, ale po co? Przecież Doom ma wszystkie asysty lepsze. I czułem z jednej strony taką typową, głupią Doomę Durnia, który patrzy, jak ktoś inny robi coś lepiej, ale on też tak próbował robić, więc się czuje lepiej z własnymi decyzjami życiowymi, ale też Czułem się dobrze dlatego, że widziałem jak nieskończona jest różnorodność w Marvelu. Po siedmiu latach gry na najwyższym poziomie turniejowym ktoś po prostu wyciąga tę asystę i to mało, że ją wyciąga, ale potrafi jej świetnie używać. On miał super mix-upy i set-upy z tym. No, trochę wiesz, tutaj o b i n ę ł o cię, bo to nie jest tak, że tej asysty w ogóle się nie używało. Na przykład, kiedy r e e c akwili Pinochamp dobierali sobie asystę Duma do match-upu, jak najbardziej zdarzało mu się wybierać te kamienie. Więc to nie jest tak, że ta asysta w ogóle była nieużywana. I wydaje mi się, że było też więcej graczy, którzy albo z nią eksperymentowali, albo nadużywali jako swojej głównej,、no、ale nikt z nich nie doszedł do top 3W. Evo. No właśnie, chodzi mi po prostu o to, że nikt nigdy nie powiedział, że kamienie Duma są słabe, ale każdy gracz, czy to lokalny, czy jakoś tak, Austria, nie wiem, Czechy, mówił, że no to jest dobra asysta, ale obie Duma są lepsze, więc po co jej używać. No i znaleźli się tacy, co r o z k m i n i l i I cieszę się, że wzięli ją do top 8 Evo. No, niestety zajął tylko trzecie miejsce. Miał trochę cierpiony ten sam syndrom co wielu moich ulubionych graczy, t y c h jak、e, jak się nazywał ten Marlin Pie, ten e, Full Schedule,、mhm. którzy mają. Bardzo fajne techy, bardzo fajnie się poruszają, bardzo kreatywne rzeczy robią, ale brakuje im tych trochę fundamentów. Po prostu oni przegrywają mecze zawsze w ten sam sposób, że po prostu latają po tym ekranie jak s z a l e n i i nagle nadziewają się na jakiś guzik wyciągnięty przez przeciwnika. Po prostu sami się zabijają w ten sposób. Tak, dokładnie. To jest takie bardzo charakterystyczne, że już ogarnęli te techy, ale brakuje im jeszcze trochę tego szlifu, tej solidności, tego zrobienia. O ten jeden e R-dasz mniej, o to jedno wyciągnięcie guzika, o to przewidzenie tego. No, i też problemem było to, że jak grał już z Chrisem G, który go wyeliminował z turnieju, to po prostu nie, blokował, nie był w stanie blokować jego mix-upów, które wcale nie były skomplikowane, tylko po prostu ewidentnie przestraszył się. Tak. Zresztą też częstym błędem, nawet na wysokim poziomie, jest paniczna asysta, która akurat nadziewa się na wyciągnięty normal przeciwnika. Też czasami się zdarzało właśnie przez takie pierdoły przegrać, no bo nie da się ukryć, dostaniesz. Asysta dostaje, to już się wszystko sypie. No, W związku z tym dostaliśmy finał, którego spodziewał się każdy: Chris G vs. Ryan LV. Chris G miał ostatnią szansę w historii tej gry, żeby gra miała swojego powtórnego czempiona. Ponieważ przez 6 lat za każdym razem mieliśmy innego czempiona. v i s k a n t f l o c k e r Justin Wong, F-Champ, Chris G, KBR. No i teraz Chris G miał w tym finale szansę, żeby zrobić to drugi raz. Nie udało się zrobić to r e y a n LV, czym jakby ukoronował swoje całoroczne doświadczenia, bo to, co r e y a n LV wyprawiał, to też, jeśli już wycofaliście się z Marvela i przestaliście go oglądać, a znam nawet wielkich fanów, którzy to zrobili i zdziwili się, jakim powiedziałem, że r e y a n LV gra czunką na pońcie. I pokazał, że to jest świetna postać. Postać, która była przez całe życie gry uważana przez każdego za bottom 3 postać. Po prostu zawsze jak były tier listy, to ludzie zastanawiali się, co wrzucić do B, co do A, jak to przemieszać, na ile te różnice między tymi dużymi tierami są znaczne. A tam na dole wiadomo, jakaś tam czunka, s i e n k o i n i e p a m i ę t a m coś tam jeszcze. Right? Tak, wydaje mi się, że bardzo nisko、tak. go stawiali po tym p a c h u Ale to też jest ciekawe, co powiedziałeś, bo zawsze,、hmm. e, zawsze jak postać się pojawia na scenie, to okazuje się po prostu, że ktoś odkrył sposób, żeby nią grać. To nie jest tak, że ktoś tam lekceważył coś, tylko po prostu nie była ostate d ostatecznie zbadana. Pamiętam, myśli, że. No kurde, nie wiem, bo patrzę、hmm. na to, co on robi i jakby te narzędzia są takie oczywiste. No ma te 40 tysięcy daszy, ma te wszystkie narzędzia do wiszenia długo w powietrzu, ma te. Fantastyczne guziki, ma te długie komba ekstendery. n、no, a p r a w d ę ciężko mi u w e r z y ć że ludzie o tym nie wiedzieli. Mam wrażenie, że f a k t y i e to było bardziej zlekceważenie niż to, że niż brak wiedzy. A jednak wiesz, wielokrotnie słyszałem na wstępnym etapie gry, tak powiedzmy jeszcze w rok może po premierze Ultimata, taki bardzo prosty komentarz, że jeśli chodzi o asysty, szczególnie te lockdownujące, trzymające przeciwnika w miejscu, Chun l i ma najlepszą w grze. bo jej lightning leksy najdłużej trwają, najlepiej trzymają, najszybciej wychodzą i zawsze po tym, po tym stwierdzeniu, że Chun Li ma najlepszą asystę do lockdownu było, no ale to jest wszystko, co ona ma, nic poza tym. I widzisz, zwróć uwagę, że Ryan LV też Grał dobrze tą czunką. Czunka robiła u niego bardzo dużo roboty, ale jednocześnie on znalazł sposób, żeby wprowadzić bardzo konkretną synergię w swoim zespole, bo przecież dzięki temu, że trzymał się w powietrzu, bardzo długo potrafił unikać przeciwnika, to dawał sobie czas, żeby jak najwięcej używać asysty Morrigan, która buduje pasek i tym samym narzucać tempo rozgrywce. Wiesz, no czułeś, n e po superjumpie nie wolno użyć, więc to już też dochodzi j a k i e ś t r a f i e n i e się, dać, danie się trafić po powietrzu, żeby zeresytować, a to już bardziej zaawansowane techniki. Często tego wcale nie robił, tylko uciekał po prostu po to, żeby przeczekać yy, te firebole przeciwnika. Tak, ale też y, na przykład robił tak, że wylądował, użył asysty, natychmiast superjump, żeby spokojnie przeczekać jej czas odnawiania się. I potem wylądował i jak najszybciej znowują wciskał. No Akurat ten czas odnawiania się nie jest taki długi, więc to, ile on tam wisiał w powietrzu, to wcale. Nawet każda postać myślę, jakby zrobiła super jumpa, to po wylądowaniu znowu miałaby system o r i g a n No. m t o m niemniej, Ryan LV, grać po prostu fantastyczny, bardzo fajnie, że jeszcze w i w tym ostatnim roku, dwóch życia, g r y pojawił się ktoś znikąd, wziął postać do niczego i. Stał się tak dominującym graczem, po prostu jeszcze te dwa lata temu gracze tacy jak f c h a m p gracze tacy jak Justin, jeszcze się starali i już oni mieli problem z tym Ryanianem. Więc ja myślę, że on nie ma się czego wstydzić i że gdyby on w tej formie, w jakiej jest teraz, grałby z tymi wszystkimi graczami poprzednimi zwycięzcami w ich szczytowej formie, pewnie i tak by ich wszystkich pokonał. Albo w y m u s i ł Na pewno byłoby、hmm. blisko. Albo wymusiłby na nich powrót do treningu i jeszcze podbił poziom rywalizacji. Natomiast to też, co mi się bardzo podobało w tym finale e v o to w ogóle na e v o kilka sytuacji takich było, ale zatoczyliśmy to piękne koło, bo przecież Marvel zaczął się od tryumfu Teamu zbudowanego na f e n i k s i zakończył się tryumfem Teamu zbudowanego na f e n i k s Więc zawsze miło. Poezja. Poezja, tak. To się zrymowało. A co też ciekawe, była całkiem duża różnorodność postaci w tym top 8. Zobaczyliśmy nawet Hagara na pońcie i to z takimi niestandardowymi asystami. Jakiś. p a m a m y Paradigm już kiedyś nie zrobił to pośem i na e v o、uh -huh. Już dwa czy trzy lata temu.、Uh -huh. so, on akurat był tam w tych górnych echelonach. Nie, no ja r a c z e j nie wygrywa.、Turnieju. Nie chodziło mi o to, żeby to było jakieś、Wieczka. wielkie zaskoczenie, że tam się Paradigm dostał, ale do kupy stworzyła się całkiem niezła różnorodność. Był chyba jeden Mirror Match, żeby było ciekawiej, z tego co、ja、pamiętam. Było dużo Zero Made Krajów,、uh -huh. było. Kilka jeszcze. Ja nie, nie, nie powiedziałbym, żeby różnorodność była większa niż w poprzednich latach. Tak, ale to jest nadal świadectwo tego, jak Marvel Trójka jest dobrą grą. No. I tak właściwie.、No、może od razu powiedzmy o następcy. Następcy? Poczekaj bo... chwilę. Jest jeszcze jedna rzecz, bo tutaj pewnie miałbyś、Aha. lepszą opinię, bardziej uformułowaną ode mnie, ale w finałach Marvela. Miała miejsce kilka razy taka sytuacja, że Ryan e LV i zebrał pasek, miał 5 meterów i zdecydował się je wyprztykać się z nich, zrobić level 3 w trakcie komba, żeby zagwarantować kill, coś w tym stylu. Z jednej strony dosyć logiczne jest, że、no、miał okazję zabić Morrigan c r i s a j i bardzo ryzykowna postać, dobrze byłoby się jej pozbyć. Ale z drugiej strony, zużywając aż trzy paski w tym kombie, otwierał się potencjalnie znowu na stratę f e n i x i tym samym posypanie całego zespołu swojego. I teraz, w pierwszej chwili wydawało mi się, że on dosłownie daje Chrisowi G do zrozumienia, że go trochę nie szanuje. I zacząłem się zastanawiać nad tym, czy, czy w ogóle możemy coś takiego stwierdzić, wyczytać z samej rozgrywki, a po drugie, co ty o tym sądzisz? Absolutnie się nie zgadzam. To jest standardowa taktyka, ty wiesz? Granie w momencie, kiedy on ma te pięć pasków, ale gra jest jeszcze zupełnie neutralna. Obaj gracze mają trzy postaci, e o b a j gracze mają X-Faktory, Kryzgi sam też ma mnóstwo pasków. W takiej sytuacji, no dobra, nawet jakbyś wrzucił teraz tą Phoenix i dał ją p o p n ą ć Zacznijmy od tego, że tego się nie robi, bo wtedy miałaby gorszego e k f a k t o r a a z kolei, jeśli od razu ją popujesz i wrzucasz hard s taga, to wtedy Kryzji ma okazję to ukarać,、mhm. więc gracze raczej tego nie robią. Więc to normalne, że będąc w takiej neutralnej sytuacji, stwierdzasz, że dobra, to teraz wykorzystam tą moją przewagę, żeby zabić mu tą jedną z jego groźnych postaci i r y z y k o w a i po prostu. Będę miał mniej paska, ale za to mam przewagę postaci. To też jest ważne. Uh -huh, uh -huh. A i tak mam te dwa paski, więc szansa jest duża, że odzyskam kolejne trzy. Zwłaszcza, że Morrigan bardzo szybko buduje pasek. No bo popatrz, bo jak zostawiasz Morrigan Krisa przy życiu, to jest szansa, że on trafi fartownego hita na tobie, zesnapuje tą Phoenix, następnie zrobi na niej swoje k o m b o z Soul Drainem. Aha. Poza tym, Chris G cały czas ma v e r g i l a a Vergil jest jedną z tych niewielu postaci, które naprawdę dobrze sobie radzą z Phoenix. Zresztą nie tylko on. Nawet choćby, właśnie samą Morrigan możesz wpuścić Phoenix w sytuację, w której masz ekran zasłany swoimi patternami i wtedy ona jest p o p n i ę t a i dalej blokuje. Team Chrisa G jest dobrze przystosowany do walki z Phoenix. Jakby Phoenix nie jest. Jakąś straszną, niepokonywalną postacią, którą jak już ją Dark Phoenix masz, to już wygrałeś? Tak, tak nie jest po prostu. No tak. Więc poleganie w całości tylko i wyłącznie na tym, że, o man, teraz pięć pasków, to teraz już nic nie robię, tylko czekam, a s z mi wskoczy Phoenix. to... Nie jest dobry game plan. w e ź no wydawało mi się po prostu, że odrzucenie od razu trzech naraz to jest jednak dosyć ryzykowne na takim levelu. No, chyba nie mógł zrobić kombosa w dwa,、mm -hmm. wydaje mi się. j a s n e Chyba Jasne. jego DHC synergia po prostu się tam nie zgadza, jakoś wyleciałaby. W sumie n e jestem pełen, czy w ogóle kombo w rakiety Morrigan działa poza rogiem, a、mm -hmm. w obu sytuacjach był nami s k r i n i e Tak, to prawda. No dobra. Jakby nie patrzeć, Marvel Trójka miał świetny, hypowy top 8 i każdemu, kto nie oglądał, polecam obejrzeć. Najlepiej od początku, Zobaczmy sobie podróż wszystkich graczy. Jest co oglądać. Ja się tam całkiem jarałem nie jedną akcją. A potem. Tylko żenujące było słuchanie komentarza. Mówisz? Kiedy co pięć minut musiał powtarzać, że no teraz to masz w trójka, ale zaraz już i n f i n i W infinicie to będzie coś innego. To jest nasz c u r t a i n c a l l Przygotowujemy się na infinita. No nie mógł się zamknąć o tym infinicie. Naprawdę? To aż się cieszę, że go nie słuchałem. No niestety, pan Michael Mendoza. I、ewidentnie z, po, moja opinia na jego temat zmieniła się przez ostatnie kilka miesięcy, kiedy wyraźnie wyszło na to, że on chyba trochę zazdrości po prostu tym innym scenom, tym scenom Injustice, Street Fighter, a gdzie są ogromne podpieniądze. Podczas gdy Marvelek jakby nigdy, nawet u szczytu, jakby nie było w nim aż tylu pieniędzy, a z w i e g i e m lat tylko malał i, i chyba bardzo liczy po prostu na to, że Infinite będzie miał t a k samą szansę być równie dużą grą co te największe gry obecnie. Mam najszczerszą nadzieję, że tak się nie stanie. Pokazano nam gameplay, na którym zobaczyliśmy po raz pierwszy w akcji Gamora.、Mm -hmm. Ta postać z Guardians of the Galaxy, charakteryzująca się tym, że jest basic panią z zieloną skórą. Tak. Wiesz, co, myślę, że tego typu designy mają jeszcze prawo bytu w k o m i k s a c h Ledwo. Można tak uważać. Ale jak, jak widzę jakąś nową grę, która w ten sposób kreuje kosmitów, to przewracam oczami. Dlatego ten design, który ujawnił Capcom w Infinicie, całkiem do mnie przemawia. No bo jest to nadal basic zielona pani. W sensie ładna pani, tylko zielona, więc kosmitka. No ale przynajmniej ma jakiś ten pancerzyk śmieszny. Wygląda jak postać z ksenosagi. Macha tym mieczem. No właśnie, powiem Ci, że mi się szczerze spodobało. Mhm. Jeśli miałbym oceniać jak na designy w tej grze, powiedzmy. No tak. Drugim, drugim revealem był Jeddah, w którego ja osobiście w ogóle nie wierzyłem. Po prostu było dla mnie strasznie nieprawdopodobne, żeby Capcom zdecydował się akurat na tą postać, bo jakoś nie wiem, wydaje mi się taka niemarketingowa. Nie no Jakoś mi po prostu nie pasuje do słusznego Capcomu. Aczkolwiek został u g r z e c z n i o n y w swoim wyglądzie zewnętrznym, to też trzeba przyznać. Mm -hmm. tak. No i jest sobie Jeddah, więc wszyscy fani Vampire Saviora wierzę, że jesteście prawdziwymi fanami. Graliście od 20 lat i tylko czekaliście na Jeddaha. Naprawdę w to wierzę. Wierzę, że wcale nie gadacie, tylko tak teraz, żeby czuć się fajni. Wierzę. No wiesz. no wiesz Jeśli chodzi o Jeddaha, to to jest taka postać, która naprawdę bardzo dobrze przemawia na korzyść osób, które pracowały przy jej tworzeniu. To jest. Nie bez powodu jedna z istotniejszych postaci w Vampire Saviorze, bo o ile ja jestem zdania, że w zasadzie wszystkie projekty postaci w Vampire Saviorze są świetne, o tyle Jeddak się o tyle wybija, że jest no całkiem oryginalny, bo jasne, fajny jest Wilkołak, fajny jest jakiś tam Yeti, ale to są koncepty oparte o już istniejące pomysły na postać, a Jeddak jest taki mocno oryginalny, no i taki z wyrazem. Fajnie, że jest, cieszę się, że ten przynajmniej przeciek się zgadza, Szkoda oczywiście, że to co powiedziałem, ugrzeczniono go, bo w pierwotnym projekcie ta postać wszędzie chlapała krwią. W wersji MVC Infinite mamy jakiś bliżej nieokreślony purpurowy płyn, ale jest to jeszcze do zniesienia. Ja nie powiem. Jeśli już faktycznie miałbym przynajmniej spróbować grać w Marvela, to zdecydowanie spróbuję grać Jeddahem. No, nie, nie do zniesienia było tylko oglądanie samej prezentacji, bo sorry, ale, ale gracz, który został zaproszony oficjalnie przez Capcom, żeby pokazać ten mecz, tę te, te postać, to w ogóle był mecz między ComboFindem a FilipinoChampem. Gracz, o którym już całe FGC anglojęzyczne wrze, że jest niegodny zaufania, że usilnie próbuje wciskać ludziom tę grę i, i jest sponsorowany przez Capcom gdzieś pod stołem. Prawda czy nieprawda, tak się gada. no. I ten znaczy, człowiek. Nie a m to, że jest sponsorowany, ale sam fakt, że właśnie jest taką osobą wewnątrz, którejś i tam pozwala dużej ł c z a s spędzić z tymi b i l d a m i wewnętrznymi, fakt, że on jest kolegą z Combofinem, fakt, że sam ma interes w tym, żeby ta gra się dobrze, była w nią duża scena, b o prawdopodobnie będzie w nią dobry, sądząc po fakcie, że był dobry w poprzednią część. No, doskonałe podsumowanie. W każdym razie, jak ktoś taki. do, s t a j e siada, przepraszam, siada i gra w tę grę,、e, to było w ogóle tak zrobione, że oni sobie zagrali dwa mecze i potem combo find kliknął, powrót do wyboru postaci, a tam na wyborze postaci nowa ikonka, jeddah, klikamy jeddaha i lecimy do gry. Filipino Champ wstaje, skrywa twarz w dłoniach, przechodzi po scenie, nie może, nie、My、może. z r z e s z c z a oczy. Tak. c o o o Jedah? Nie jest w stanie. Ta likach Nie jest w stanie utrzymać swojego podniecenia w ryzach. Natychmiast wyciąga telefon, pisze tweeta za tweetem. To naprawdę się stało. Jedah, Jedah. I wiecie, wiesz, jak, j a ja to widziałem, oczywiście, że byłem zażenowany, ale myślę, d o No dobra, no były te przecieki, chłopak zobaczył, że to, że to tam się rusza jakoś. Nie, on wprost tweetował, że, oh my god, to naprawdę j e d a c h nikt by się nie spodziewał. Naprawdę. Ja nie wierzyłem. Ktokolwiek zajmuje się marketingiem tych produktów, powinien przeczytać jakiś podręcznik do marketingu. Albo lepiej nawiązać、okay. kontakt z ludźmi. n o r m a l n i Czy wiesz, mnie to po fakcie rozbawiło. Jak to oglądałem, to szczerze mówiąc, i ł e m bardzo podobną reakcję. Mhm. Też się zdziwiłem, że ł o w naprawdę to jest Jeddah. Bo tak jak mówię, nie, nie wierzyłem.、Mhm. No、a l o j e s do samej gry. No dobra, dawaj. Jestem i dalej niezdrowo ciekaw.、Mhm. I to ma niewiele. Wsp... Znaczy, tak sobie oglądam. Zwłaszcza generalnie widzę dużą różnicę między tym, jak grali w nią właśnie Combo f i n d z f i l i p i n o c h a m p e m a jak grają w nią inni gracze. To jest podobna sytuacja jak kiedyś rozmawialiśmy o Tatsunako vs. u Kapcom, gdzie oglądaliśmy trochę mecze i ta gra wyglądała się taka flaszna mazarna. A potem znaliśmy e ź l jakiś jeden mecz, w którym grało j a k i ś tam naprawdę szczytowych graczy, i nagle ta gra dosłownie jak na turbo.、Mhm. Tutaj miałem bardzo podobne wrażenie, że jak grali w nią tacy przeciętni gracze, jakiś tam widziałem. Streamy, nie streamy, tylko nagrania komórką z tego, jak ktoś tam grał na tym jednym ze standów, bo były udostępnione stanowiska do gry na ewo, więc każdy mógł sobie pod s t a n i e w kolejce p o d e j ś ć i zagrać. Kolejki nie były zbyt długie w porównaniu do Dragon Ball'a. Hehe. Jaka twoja agenda? <śmiech> <śmiech> Jakie są moje motywy? No, skomplikowane.、Mhm. W każdym razie.、Um... Jak oglądałem właśnie jakichś tam, nawet znanych graczy, ale ewidentnie jeszcze tak nieogranych z tym systemem, to ta gra w y g l ą d a ł a się w ł a ś n i e taka powolna, taka nudna, ale jak oglądałem tego Combo f i n d a z tym F-Champem, to n、no、okej,、okay, o、no、już mówiłem wielokrotnie, że dam szansę. I pamiętam, że nawet w rozgrywce to mi się ta g a m r a podobała. a、uh -huh. Jakby generalnie. Z, Mocno zmienił się mój stosunek do m v c i b o r c o、no, a cała scena jedzie po tej grze. To jest gra, to jest chłopiec do bicia.、Mm -hmm. Śmiemy j e się z tego, jak wygląda, śmiemy j e się z tego, jak jest strzelowana, śmiemy j e się jakby ze starcia tego, co nam mówi k a p k m z rzeczywistością. Tego, że twarz Chun-Li została rzekomo zremodelowana, ale wygląda to tak, jakby po prostu była pokazana w innym oświetleniu. Ha. Hehe. <grych> Rzecz w tym, że jak tak się zastanowiłem, to mój odbiór tej gry jest dużo pozytywniejszy.、Aha. Tak po prostu. Takim momentem przełomowym było, kiedy w trakcie jednego z gameplayów widać było, jak postać robi e r d a s ż do tyłu, w trakcie kiedy jej przeciwnik ryju robi donkey kicka, a postać przelatuje nad nim, ląduje mu na plecach i próbuje go uderzyć w plecy. No i tak się akurat składa, że. Ona jakoś tam wyciąga swoją dłoń, ona nie uderza tego ryju, a za to ryju tym tyłem, swoimi plecami, s w o j g o donkikika, uderza tą postać. I ludzie się zaśmiali, że oho, h o、oh, oh, ale dżanki, dziwne. A ja sobie pomyślałem, że kurczę, to, to wygląda jak Marvel. Uh -huh, uh -huh. W Marvelu bicie plecami to jest codzienność. Czy oni nie widzieli tych wszystkich kombosów Marlin'a Paja? Nie pamiętałem, jak się jaraliśmy, jak Marlin robił kombosy, w których bije plecami Duma w powietrzu, i, i wszyscy się jarali, że w o w ale słek, a teraz nagle w, narzekają. Jakby ludzie nie widzieli dowolnej konwersji z Super Jumpa Magneto. Zresztą w trzech czwartych、no. kombosów magneto zaczyna od tego, że cię trafia plecami. No właśnie. Więc to był taki moment, kiedy mocno stwierdziłem, że okej,、okay, ja chyba wysiadam z tego pociągu, chyba uważam, że ludzie przesadzają ze swoim hejtem i myślę, że dam szansę tej grze. Bo zresztą tak zupełnie po prawdzie mówiąc, i te, to, tego już nie chciałem mówić, ale niech stracę. Całe gadanie o funkcjach. Aha. To, że postaci, że tak naprawdę wie, postaci, tak że że ludzie nie obchodzi to, jakie to są postaci, tylko to, jaki o n m a j zestaw ciosów, to jest oczywiście bzdura, bo przecinek g r a c z jak najbardziej obchodzi to, jaka to jest postać.、A、natomiast jeśli chodzi o hardcoreowych graczy, to myślę, że jest faktycznie dużo takich, którzy patrzą trochę na to, jaka to jest postać z wyglądu i fabuły. A trochę patrzą mię wszystko na jej zestaw ciosów. na to, Czy jej po prostu podchodzi, to jak się tę daną、no, postać kontroluje, czy jej zestaw ciosów jakby nam pasuje, czy daje nam te narzędzia, których, które lubimy korzystać, którymi lubimy kombinować. Więc jak dla mnie to jest, wiesz, pewnie, że wolałbym, żeby były postaci z X-Menów, ale akceptuję też rzeczywistość tego, że Marvel, Disney nie chce, żeby były postaci z X-Menów ze względu na całe te jaja z prawami filmowymi. Jak ma ich nie być, to s p o k o to mogę grać tym, co jest,、no, d a m szansę. Jasne, no wiesz, rozumiem to. Ja ze swojej strony mam z tą grą jeden konkretny problem, i to jest to, że jest ona tworzona, reklamowana i prezentowana tak, jakby jej autorzy i wydawca miał odbiorców za debili. No, przykre、mhm. to jest. Ale ja akurat jestem takim typem człowieka, który jak się spotyka z takim traktowaniem, to nie chce wspierać produktu dla zasady. Więc ja sobie,、Pewnie. ja sobie odpalę tę grę. Naprawdę. Choćby i uczciwie przyjdę do kumpla, mówię, pokaż mi to, zobaczmy, usiądźmy. Albo nie wiem, poproszę kogoś, ey, czy, czy mąż mi na przykład udostępnić family sharing steamowy, to sobie zobaczę. I jeśli się okaże, to mówię, Uczciwie, że gra jest grywalna, że fajnie mi się wciska te guziki, to nie mam nic przeciwko temu, żeby dać im te pieniądze wtedy. Natomiast dopóki się nie przekonam na własne oczy i na własne ręce, że się fajnie w to gra, to w życiu, no bo po prostu nie mam kredytu zaufania dla tej firmy. To jest w pełni zrozumiałe.、Uh -huh. Ja po prostu mam trochę więcej. Po prostu patrzę jakby na to, co oni prezentują na rozgrywce i jakby to mnie przekonuje pomimo tego, co oni wyczyniają i co oni mówią, jakby. Jakoś trochę bardziej chyba od ciebie oddzielam twórco od dzieła. m、mm -hmm, mm -hmm. Jasne. No ja też się staram. Jedna rzecz, która naprawdę bardzo mi zgrzyta, no to cała ta polityka DLC-kowa i tak dalej. Janusz Widele, t f a j n e postaci będą później. No nie wiadomo, zobaczymy. Aczkolwiek myślę, że zgadzamy się obaj co do tego, że szansę tej grze można dać. No ja bardziej niż Ty chyba. Mm -hmm, mm -hmm. No to Marvel się skończył.、E, poszliśmy sobie dalej. A widzisz, że、ja、chciałbym drugą stronę medalu od razu. A jest taka. Jeśli nie masz nic przeciwko. Nie, jasne. Dragon Ball FighterZ. No dobra, zróbmy to. To jest gra, którą mieliśmy okazję zobaczyć bardzo dużo, ponieważ leciały chyba cztery turnieje: dwa w piątek, dwa w sobotę. Więc jeśli ktoś chciał, to mógł obejrzeć bardzo dużo materiałów z tej gry. Te wszystkie walki、Aha. i tak dalej.、Aha. Pokazano też jedną nową postać w. Future przyszłego, przepraszam, t r u n k s a z przyszłości. Tronka. Którym... Tronka. Naprawdę tak się nazywał? No, w polskiej wersji tak, oczywiście. Ale w m a n t z e czy w a n i m e m a n g i tak daleko nigdy nie doczytałem po polsku. W a n i m e francusko-polskiej koprodukcji na pewno był Tronk. Okej.、Okay. To chyba w m a n t z e był t r u n k s bo ja właśnie z kolei nie, nie dooglądałem tak daleko a n i m e a czytałem wówczas k o m i k s Młodyś. A więc Trunks z przyszłości. w i d z i e l i ś m y już o tym, że on będzie postacią w tej grze, bo został zapowiedziany przy pomocy jakiegoś tam screenshotu z magazynu. To się, nawet to chyba nie był screenshot, tylko po prostu jakby grafika tą, przedstawiająca tą postać i informacja, że on będzie następną postacią odkrytą w Dragon Ball Fighters. Screenshot、nawet、był on... później. Tak.、Mhm. I teraz dopiero zobaczyliśmy go w akcji. I wygląda. Bardzo podobnie do Goku, v e g e t y i Gohana. No właśnie. Jakbyśmy mieli czwartego s h o t o No właśnie, i to jest coś, czego nie mogę odmówić. No, no kurczę, no masz rację po prostu. Patrzę na ten trailer, widzę te ruchy, które się co do jednej klatki animacji zgadzają z a n i m e Fascynujące, piękne, śliczne. Widzieliśmy już to. o、okay? k Teraz chcemy zobaczyć postać, która robi coś innego. I muszę przyznać, że sam jestem trochę zaskoczony tym, jak mało my wszyscy mamy cierpliwości, bo ten wniosek, który teraz przedstawiłem, wszyscy powtarzają dookoła.、Mm -hmm. No cóż. Oglądałem dużo tych turniejów. Z każdą kolejną ważką t a g r a p o d o b a ł a mi się coraz mniej. Coraz bardziej bolało mnie e j tempo, coraz bardziej bolało mnie, że wszyscy robią to samo, że Poza tym coraz bardziej bolały mnie te wszystkie freeze framy. e To jak jedna postać odpala supera, na to druga postać odpala supera, na to trzecia postać odpala DHC. Jakoś wiesz, no w Marvelu też się takie rzeczy działały, ale jakoś w Marvelu zawsze uważałem, że to jest fajne, a tutaj mnie to męczy. Mhm. Wiesz co, myślę, no. No. Wiesz co,、ja、myślę że tutaj akurat jednak jeszcze można użyć argumentu: mamy turniej na, nie wiem, 10 miesięcy przed p r e m i e r ą Możemy oczekiwać tego, że nikt nie będzie umiał grać. Wiesz, niektórzy z tych graczy mieli już okazję trochę pograć, mieli też okazję zobaczyć, co robią gracze przed nimi, może coś wykombinować nowego, chyba że niewiele w tej grze jest do wykombinowania. Tak, no ale patrz, dobrzy gracze przygotowywali się przez cały ten czas do gier, w które naprawdę toczą się turniej i można coś dużego wygrać. No A słabsi gracze to słabsi gracze, więc oni nie wykombinują zbyt szybko dobrych rzeczy. To jest tyle, co ja uważam w kwestii tych właśnie turniejów, bo niezrozumnie źle, ja też to oglądałem i też mówię: no, ziew, no, nuda, nic się nie dzieje. Ale to właśnie dlatego, że nikt nic nie robił. A niestety tutaj akurat też komentarz na streamie nie pomagał, bo no, ile można słuchać, aaa, za każdym razem, jak ktoś, nie wiem, odpali supera. No to tak nie bardzo. Miejmy nadzieję, że to był po prostu taki marketingowy blunder, że niepotrzebnie zdecydowali się grę p r z e s t a ć w ten sposób. Tak,、e, warto wspomnieć. w a r t o wspomnieć przy okazji, że już 26 lipca będzie, będą zapisy do zamkniętej bety, a w tej zamkniętej becie ma być jeszcze ujawniona i udostępniona wszystkim jedna postać, czyli m i e l i b y ś Jeszcze a dwie.、9. A ma s z rację. A być dziewięć, a jest siedem łącznie z Tranksem. No no to będziemy mieli jeszcze dwie. Mam nadzieję, że w tej becie to będą już faktycznie różniące się mechaniką od standardów postaci, bo jak nie, to będzie źle. Uwaga, zdradzam. Będzie to szatan serduszko, który będzie się grał o podobnie do Cella. A druga, w sumie dziewięta postać nie wiem. Przepraszam, t o t y l k o、hmm. szatana serduszko z d r a d z a No musi być Krillan. no. I tak wiemy, że będzie. Nie będzie się nim grało jak Gohanem. Będzie się nim grało jak gorszym f r i z a No. Ale nie. Ja tam wierzę w Dragon Ball FighterZ, natomiast po tych doświadczeniach z e v o musiałem sobie odpalić taki protokół zabezpieczenia hypu e w wariancie żółtym, czyli gra jest w 20%. Nie ma się co na razie zniechęcać. Dajmy im czas, zobaczymy, jak rozwiną. Ja trochę stwierdziłem, że to może nie być gra dla mnie, bo jakby ja trochę narzekałem na to od początku, że ta gra trochę jest bardzo przypomina mi g u i l t y Gira, którego z kolei nie cierpię.、Aha. Jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy jak frame, te hitstopy, o takie rzeczy jak prędkość d a s h y to wszystko o to, jak się tam nabiera momentum i to coraz z każdą walką to coraz bardziej widać i coraz bardziej mnie to razi. I jakby mam, jest bardzo mała szansa, że nie dam tej g r z e szans. Raczej dam, bo nadal zapowiada się na duży, popularny tytuł w stylu mniej więcej takim, jakim lubię, bo mimo wszystko 3V3, a n i m e dużo chaosu na ekranie i tak dalej. To jest na pewno coś, co chętnie zobaczę i gra nadal wygląda obłędnie. t e zapomnijmy. To jest coś, co zupełnie po pominęliśmy, jakby, ale nie myślcie, że nie mamy oczu. Marvel z suskawką Infinite wygląda jak gra na stare telefony komórkowe, takiego Samsunga Galaxy S-2. może、2. No、już powiedzmy trzy. Dragon Ball FighterZ wygląda jak a n i m e ż y c i e Tak, tak. Czyli tak. Dragon Ball FighterZ nadal zapowiada się świetnie. Po prostu. A Dragon dość... f i g h t e r s Już、Dobrze. powiedzieli oficjalnie, to się wymaja Dragon Ball Fighters. Fighters. Dobra, sorry, niech będzie. Więc tak, moje stanowisko jest, że Dragon Ball Fighters nadal zapowiada się świetnie, po prostu dojrzeliśmy przez ostatni miesiąc czy ja i nawet miesiąc nie minął do tego, żeby <grych> znaleźć jakieś punkty zaczepienia dla naszej racjonalnej krytyki. No to tyle chyba z Dragon Ball Fighters. To co, na salę nagrę? No, powie... czekaj. Jeszcze... No cóż, następna gra to jest też gra, która wywoła dużo tematów do dyskusji, więc możemy przejść, jeśli chcesz. Ale czekaj, czy ty do czegoś może nie dopisałeś, bo ja wpisałem gro, o których ja chcę mówić, a nie wiem, czy nie mówisz o jakiejś, której tu nie ma na liście. A, bo myślałem, że lecimy, y, przepraszam, chronologicznie. Nie, no, nie będziemy p r z e s z k a d a ć w jakichś s m a s h a c h czy innych takich rzeczach. No nie. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. A nie, czekaj, powiemy、hmm. o s m a s h a c h bo jedna rzecz mnie obchodzi, ale.、Okay. Chcesz powiedzieć o Blazblu czy nie? No, to dawaj Blaze Blue, obgadamy od razu ciekawostki. Znaczy, ja nie oglądałem, więc ja nie mam nic do powiedzenia o turnieju. Ja oglądałem turniej, był ciekawy. Ciekawe, ciekawe mówię dlatego, że mnie generalnie Blaze p l u s zbytnio nie interesuje. Jestem bardzo c a s u a l o w y m obserwatorem Blaze Blue i to zazwyczaj jest od e v o do e v o Czasami podpytam znajomych, jak coś nowego wyjdzie, czy się bardzo zmieniło, czy lepsze, gorsze, kto jest najmocniejszy. I teraz tak. Ciekawostka jest taka, że w tym 2014 czy 2015? Nie, 2014 chyba. Mieliśmy, tak, 2014 mieliśmy fenomenalne finały Blaze Blue. Takie, że nawet osoby, które nie były zainteresowane tą grą, stały i na o n、no, stojąco przyjęły te finały. One były. Mówisz o tym secie do góry i tego drugiego t y p a Tak. To nie było, dwa, to było rok temu? Nie. Znaczy, nie wiem, może rok temu był jakiś inny bardzo h y j p o w y set, bo akurat rok temu się złożyło, że kompletnie nie, nic nie widziałem z tego Blaze Blue. Ale nie, nie, ja mam na myśli ten stary set, kiedy też było na dużej scenie. Wszystko Picuś-Glancuś. W niedzielę na finałach.、Mhm. I to były takie finały, że dosłownie ludziom wybuchały głowy, co się działo wtedy. To było cudowne, to był. To było sedno, esencja b i j a t y k jak oni się nawzajem czytali, jak kombinowali wokół siebie i wokół swoich postaci, tam się wszystko działo. I w tym roku mieliśmy z tego powtórkę. Mieliśmy najwyższy poziom nie blaze blue, ale b i j a t y k I to są sety, które warto obejrzeć choćby dlatego, żeby lepiej zrozumieć o co właściwie chodzi w bijatykach. Miejcie tylko na uwadze, że oglądacie a n i m e Fightera, więc block stringi po 15 sekund to jest coś, co trzeba zdzierżyć. Ja osobiście mam z tym drobne problemy, ale trzeba docenić, jak ktoś umie to zrobić, szczególnie k a r l e m No i teraz tak. To, że finały Blaze Blue, całe top 8 było fenomenalne, raz jeszcze podkreślam, to jest jedna sprawa. Ale. To nie jest clue całego tego show. Bo potem przyszło to, na co wszyscy czekali, a nikt na, jeszcze o tym nie wiedział.、E, ogłoszenia od ArcSystem. Ogłoszenia od ArcSystemWorks. Wszyscy czekali na Jubeja, jest Jubej. Super, to przychodzimy do następnej gry. Nie, nie wolno. Jeszcze nie można. Co? Tak, tak jak powiedziałeś, ArcSystemWorks ogłosił, że. Następ... Będzie nowa postać DLC-kowa do Blaze Blue Chrono f a n t a s m y nie, Central Fiction, sorry. Wychodzi z nawca. Do Central Fiction. I tą postacią jest Jubey, co... co jest fascynujące na swój sposób, dlatego że kończy się cała przygoda z Blaze Blue. Oczywiście nie całkiem, ale, ale główna seria, ten... ten Fighter, który już wszyscy znamy, który jest z nami od Tile 2008. Te 15 części wizualnowelki. Tak. Dołączonej do, do której dołączona jest bijatyka. Tak. Dziękujemy, Mori. To wszystko naprawdę dobiega końca. I jestem urzeczony tym, że panowie w Team Blue zdecydowali się dać Jubeja jako postać DLC, ponieważ Jubeja jest postacią, która istnieje i jest istotna fabularnie od samego początku, od pierwszej części. I jak tylko wyszła pierwsza część. Istniał już wtedy koncept postaci DLC-owych, a nawet ci, którzy go nie akceptowali, mówili, że d Jubej to powinna być pierwsza postać dodana do tej gry. W pierwszym dodatku, w pierwszym DLC-ku dajcie nam d Jubeja, bo jest tak fajny. I, I faktycznie był fajny. To był taki dojrzały mentor głównego bohatera, stylizowany i, i przedstawiany jako niesamowicie silna postać w fabularnie. I tak po tych wszystkich latach, po tym wszystkim znoszeniu, Top tierowej New 13. Top tierowej Lichi. Niepokonane... -e. Niepokonanej... k o k o n o e W końcu dostajemy Jubeya. I on na pewno zbawi Blaze Blue. I zamykając temat po prostu cieszę się, że na koniec Blaze Blue mamy w końcu tę postać, o którą wszyscy prosili. I ładnie, elegancko zamykamy ten rozdział w historii bijatek. Tylko, że nie. Tylko, że go nie zamykamy. o bo... o、no, powiedziałbym, że z a p k n i ę t y a teraz mamy coś nowego. No i, i miałbyś sporo racji. Zresztą, jak dużo racji masz, to się dopiero dowiemy, bo na razie wiemy bardzo niewiele. Krótko mówiąc, dosłownie bez przerwy, jak tylko skończył się trailer Jubea, okazało się, że ArcSystem Works ma dla nas jeszcze jeden trailer. Napis na ekranie <sus> głosi ArcSystem New Project Announcement. Tak. I jest to nowy projekt. Nowy projekt zatytułowany jest, a zresztą, ja uwielbiam trailery od,、Bl、od arc systemów. Oni, no, mają po prostu jakiś e myślicieli, którzy potrafią wydumać dobrze zmontowany trailer. I nie jest to nauka rakietowa. Jest to po prostu konkretne trzymanie się wysokiego standardu. Pamiętam doskonale, jak mieliśmy pierwszy trailer e x a r d a gdzie stoi naprzeciwko siebie Sol i Kai, gadają, gadają, bla, bla, bla, zaraz przyjdzie moment, jak zaatakują, zderzają się i jest ten moment, kiedy następuje klasz, wszystko się zatrzymuje i kamera ich objeżdża i dociera do ciebie, że to jest w 3D i eksploduje ci mózg. I podobnie udało im się to zrobić tą samą, tak prostą, a tak skuteczną sztuczką w tym wypadku. Stoi naprzeciwko siebie Ragna i Jin, jakby ktoś się interesował spowinowaceni bohaterowie Blaze Blue, gadają, gadają, gadają I nagle z za ekranu wyskakuje główny bohater z Persony 4 i główny bohater z Undernight i n b e r s h znanego także jako Uniel. I zderzają się mieczami. Z persony nazywa się You z, z. Uniela, nie wiem. No i zepsułeś, bo miałem na końcu języka, a teraz zapomniałem. Musiałem powiedzieć. p e r s o Nie n można powiedzieć główny bohater Persony. Hajd. You i h a i d I oni się zderzają mieczami, jest oczywiście wybuch piorunów, bo to zderzenie ciosów w Ark Systemie i wskakują za swoich odpowiednich liderów. I w ten sposób Ark System Works ogłasza wszem i wobec, że produkuje crossoverową bijatykę. Chwila wprowadzenia, chwila dynamicznych napisów i już wiemy, że to jest Blaze Blue Cross Tag Battle. Gra, w której walczyć będą postaci z Blaze Blue, postaci z Persona 4 Areny, postaci z Uniela i. Halo, halo! To nie koniec! Postaci z. Wait just a moment! Wiesz, co może Ty powiedz? Hold on, just a minute! W końcu Ty tak jesteś. To powiedziała to Pani. Ta to tak powiedziała? Tak, to, to I... był. To było chyba gorsze niż voice acting w Resident Evil 1. Jest to aktorka głosowa, p o d k ł amerykańska, d a a j ą c więc d o b r zaczynamy e z z wysokiej półki. Podkładająca głos pod postać Ruby Rose, z k r e s k ó w k i Ruby. Tak. I marzenia się spełniły, mamy postaci Zruby w bijetyce Arksysa. Nie będzie to z b i e t k a tylko z postaciami Zruby, tak jak niektórzy spekulowali. A mimo, że nawet lepiej. A zamiast tego dostajemy bijetykę, która będzie Marvelem d w ó j k o ł tylko że od a r k y s a No, dziękuję, że wyjąłeś mi to z ust, bo w całym tym szale i bez, bezgranicznym h y p e i e jaki nastąpił, a wierz mi, że aż z przyjemnością mi się oglądało nagrania z tego, bo przejrzałem kilka na YouTubie. Ludzie eksplodowali na to ujawnienie, i to było super. Uwielbiam taki h y p e Natomiast nie zapominajmy przy okazji, pozwolę sobie taką łyżkę dziegciu tutaj, że przecież skoro kończymy Blaze Blue, persona piątka arena na razie zupełnie niezapowiedziana, Uniel wychodzi, owszem, to jest jeszcze całkiem żywa gierka, ale, ale Arxys k ma kupę sprytów. a Co by tu zrobić? Jakby tu jeszcze ten silnik troszkę podtrzymać przy życiu? Ciekawy, co robiła konkurencja? O, wiem, Marvel versus Kapką dwójkę. No i tak, tak. To jest genialne marketingowo wykorzystanie asetów, które już masz raz jeszcze. I wiesz co, i bardzo dobrze. Chrzanić trójwymiarowego a r x y s a To wygląda obłędnie, ale jeśli chodzi o tempo rozgrywki, to gry Team Blue p o d o b a ł ą mi się znacznie bardziej. Zwłaszcza、no. podobało mi się bardziej, i nawet, nawet już te AC Plusy, też trafione na dwuwymiarowym silniku, mi się podobały, natomiast dużo bardziej lubię oglądać w tej chwili Blaze Blue niż g i l t y Girona.、No, a Persona jest, jak w i e l o k r o t n powtarzam, jedną、no、z moich ulubionych b i j a t e k w ogóle. Więc jak m i mówicie, że dostaję b i j a t k ę która jest taką Persona, tylko jeszcze z postaciami z innych gier, tylko jeszcze do tego r u b y to no, jest to bardzo blisko wszystkiego, o czym mogłem marzyć. Mm -hmm, dokładnie. I nie winiecie za to, bo przecież to jest pozytywne. To jest fajne, jak deweloper wydmyślił sobie fajny sposób na zrobienie dobrej gry. Czy on sobie przy okazji utnie koszty, bo nie będzie musiał robić sprytów od zera? To mnie nie obchodzi, bo niech on zrobi dobrą grę. I na taką grę się na razie Blaze Blue Cross Team ba Tag Battle zapowiada z jednym tylko zastrzeżeniem, które mnie ciekawi. No bo skoro robimy taką walkę tagową, możemy się spodziewać, że Nie będzie zbyt stanowczego pójścia w stronę systemu, którejkolwiek z tych gier, bo one są do siebie na pewnym poziomie podobne, ale jednak diametralnie różne. I to, co zauważyłem, to że na screenshotach przynajmniej, na filmiku, ten UI, który jest pokazany, on chyba nigdzie nie miał miejsca na ikonki Bursta czy Overdriver z Blaze Blue. Jest jakiś dodatkowy pasek na dole, są tak jakby dwa paski, ale. Nie wskazują one na taką samą funkcję, jakiej bym się spodziewał po którejkolwiek z tych gier. Więc jestem bardzo zaciekawiony każdym newsem na temat systemu tej gry, bo na razie zupełnie nie wiadomo jeszcze czego się spodziewać. Cóż, ja ufam. Uh -huh, uh -huh. I myślę, że to właśnie będzie tak, że znaczy, póki co widzieliśmy bardzo krótki fragment rozgrywki, na którym postaci wykonywały jakieś swoje cioski i jakieś swoje proste k o m b o s y Widać, że w grę jest dużo bardziej efekciarska, zarówno. Znaczy, ona ma taki inny styl efektów, bo w Blasbowne są takie trochę niby trójwymiarowe. W Personie też takie. Ciężko to opisać. Mam wrażenie, że tutaj był też nałożony na trailerze samym, był nałożony ewidentnie filtr graficzny, który wszystko rozmywał. więc w związku z tym ciężko cokolwiek w tej chwili o tej grze wnioskować. Poza tym, że ruchy y u Gina. I tego Hajda wyglądały podobnie do tego, jak wyglądały w ich oryginalnych grach, jeśli chodzi o tempo, ilość klatek i tego typu rzeczy. Tak, i szczerze mówiąc, powiem Ci, że niezły się bałagan robi na ekranie, bo w grze są asysty, a przynajmniej mają być. Na razie nie zrezygnowano z tego konceptu. I jak y u przywołał swoją personę i jeszcze na ekran wbiegł Ragna, żeby mu pomóc, to powiem Ci, Bajzel na ekranie to był przedni. Więc no, ciekawe, jak właśnie w y k o m b i n u j ą Czy może będą chcieli ukraść mechanikę tą Grida z、e, z Uniela, czy może właśnie będą chcieli. No, ja nie wiem, jaka jest charakterystyczna mechanika Persony. Chyba ż e o n e j takiej nie b y d i e o、no, Awakening chyba byłby taki wskazujący. No właśnie, czy może będzie w ogóle tak, że każda postać będzie miała swoją, że na przykład postaci z Persony będą miały Awakeninga, a postaci z b l a s t Blue. Nie wiem. d r i v e a Nie wiem. A postaci、Nie、z Ruby, jeszcze coś wymyślonego zupełnie nowo na tą grę. Wiesz, no postaci z Blaze Blue za cechę wyróżniającą mają drive i overdrive teraz. Postaci z Uniela, no tutaj jest trochę trudniej, bo postaci z Uniela są niewątpliwie zamkniętymi całościami, które oferują fajne, unikatowe style rozgrywki. Ale jednak najważniejszy w Unielu wydaje mi się, bo grałem w niego mało. Jednak ten system grid czy guard czy cokolwiek, GRD w każdym razie, gdzie trzeba się przepychać, siłować na ofensywę i dopiero wtedy po, po kilkunastu sekundach okazuje się, że ktoś ma lepszą, ktoś ma gorszą i w, w oparciu o to dostaje benefity systemowe. Nie było tego nigdzie na tym UI-u, ale też trudno jeszcze wyciągać jakieś konkretne wnioski. Wiem, bo szukałem. Bardzo mnie to interesuje. Bardzo interesuje mnie ta mechanika i chciałbym ją zobaczyć w jaki sposób zaimplementowano. No, na razie jeszcze nie wiadomo, kiedy poznamy więcej szczegółów. Na razie bardzo mało pokazali. Nie wiadomo na jakiej platformie wejdzie. o r u b i pokazali bardzo mało, pokazali tylko jej i d l e stens, chyba tam dosłownie sekundę animacji i potem trailer się skończył. Więc、uh -huh. tak, tak jak powtarzam, wiadomo mało. Na razie pokazano nam s p r a i t y i ich animacje żywcem wyciągnięte z innych gier i z lekko podrasowanymi, tudzież zmienionymi albo zmienionymi efektami.、Uh -huh. I To na razie wszystko, a i tak sprawia, że ja r a m się tym bardziej niż jakąkolwiek inną bijetką w tej chwili na rynku. Tak. I nie ukrywam, że też mi się to bardzo podoba. Nawet jeśli nie miałbym w to grać jakoś z zapamiętaniem, chociaż jeśli dadzą te Rumi'ego, to raczej raczej wejdę w to. To i tak fajnie jest chociażby oglądać takie no, dobre pomysły na grę. Z przynajmniej, póki mówimy o trailerze, bardzo dobrą realizacją, prezentacją. Więc bardzo chętnie to kupię, nawet jeśli nie miałbym w to celować w jakieś turnieje. ja tak tylko szybko powiem, że było też właśnie turniej w p e r s o n a chyba c h już nawet o tym powiedziałem, na raptem 63 osoby. Był na w ramach zestawu turniejów pobocznych zgrupowanych jako a n i m e v o、uh -huh. i tam właśnie można sobie obejrzeć. No, Był, było fajnie.、No. Obejrzałem, nie mam zbyt wiele do powiedzenia, bo też tą grę śledzę trochę tak jak ty Blas Blue, że jakieś tam dwa, trzy turniej e rocznie. Więc nawet za bardzo nie znam ani graczy, ani sceny, ani systemu, tylko po prostu lubię oglądać tą grę, bo no, bardzo ją lubię.、No. Ale w momencie, kiedy scena tej gry jest nieistniejąca, i to nie mówię tylko o lokalnej scenie, ale też oświatowej. No Wiesz, największy turniej b i a t e k na świecie, 63 g r a c z y No, ciężko tutaj wykrzeszyć z siebie więcej entuzjazmu niż te dwie godziny na obejrzenie bezmyślne. No tak. Ale było bardzo fajnie, więc chciałem zaznaczyć, że turniej b y ł i mi się podobał i obejrzałem go, więc nikt, nikt mi nie zarzuca, że nie jestem fanem p e r s o n e l Chyba nikt nie będzie miał zamiaru. No to co, następnym po Blaze Blue był finał Texas. Teken. a Teken to ciekawa gra. Mm -hmm. Mam na jej temat, przyszło mi do głowy takie przemyślenie, że ona jest trochę podobna do Smasha. O! W tym sensie, że trochę czytałem na, że jak co roku narzekania na Smasha ze strony szerokiego FGC, który się o p ó ź n a że to nie jest prawdziwa bijatyka i że grają w nią dzieci. Generalnie wiadomo, dużo jest、no, to jakieś tam bezmyślne powtarzanie żartów. Tak, Smasha równa czasem... się autyzm. Niektórzy próbują z tego zrobić jakąś poważną, taką prawdziwą krytykę, że nie, nie, słuchajcie, Riltok. Sumasz jest nudny, bo to jest s o l v e d gra, w którą od 14 lat wygrywają ci sami gracze i nikt już inny się nie doczłapuje do top 4, co m o g ę uznać za krytykę rzeczywistości. Komuś faktycznie to przeszkadza, jeśli ktoś nie lubi właśnie obserwować, jak ci sami gracze jakby próbują kombinować, jak właśnie przeskoczyć się nawzajem, jak z jednej strony. Albo też z drugiej strony kibicować tym jakimś pojedynczym underdogom, żeby, czy może jednak komuś uda się wbić do tej ścisłej czołówki. Kilka lat temu był to Lefen, który wcześniej było pięciu bogów w s m a s z a teraz jest ich sześciu z tym Lefenem, więc to nie jest tak, że to się w ogóle nie zmienia. Jest to inny rodzaj sceny, inny rodzaj jakby narracji. To nie jest właśnie Marvel, gdzie przez siedem lat wykrywają różni gracze różnymi teamami, a to p o s i e m to się w ogóle tak bardzo zmienia, że. Chyba tylko kilku graczy miało w ogóle powtórzone miejsca w top o s i e Tak w smaszu, właśnie ewidentnie jest ta ścisła czołówka, która się nie zmienia od lat, i to też jest coś ciekawego do obserwowania. Rozumiem, jak kogoś może to nudzić. Ja szczerze przyznam, że też już aż tak mnie nie interesuje w tej chwili, ale był taki moment, że się faktycznie j a r a ł e m i Zastanawiałem, kto tam będzie najlepszy, jak tam wykombinuje. Śledziłem nawet jakieś tam wiem, zmiany postaci, i, i że łowo, armada po tylu d a t a k Zaczął grać f o x e m niesamowite. Więc to się fajnie ogląda. I teraz, czemu o tym mówię? Bo teken. k、mhm. Bo teken k jest w pewnym sensie podobną grą, w tym sensie, że、um, jakby ta grę się niewiele zmienia. Jakby、mhm. nie patrzeć. Jak porównasz, nie wiem, sobie Street Fighter 3 do Street Fighter 4. No. A Teraz porównaj sobie TK5 e e n a do TK7. e Noo. No, to ja mówiłem nie od dziś. To są bardzo podobne gry w tym sensie. Wiadomo, że m i l l i to ta sama gra od 15 lat, więc sytuacja jest trochę inna. Tak. Ale tylko trochę. Mhm.、Uh -huh. Poza tym też to są w dużej mierze ci sami gracze. NIN, i JDCR to są najlepsi gracze w TKA e n odkąd ja pamiętam. Odkąd ja się pierwszy raz zacząłem tym interesować, to, to byli gracze, którzy mieli monopol niemalże na top 3 wyniki.、Aha. Więc w tym sensie te gry są trochę.、Mm, widzę tutaj pewne podobieństwa, że to są gry, w których właśnie masz tą długą dominację tych samych graczy, gdzie. Patrzenie na to, jak jakiś, jak jakiś Amerykanin dostał się do top 8. To od razu spisywałeś go na straty. Spodziewałeś się, że teraz pewnie odpadnie w swojej następnej grze, albo w dwóch, jeśli jakimś s t u d e e m był jeszcze w Winersach. No i faktycznie tak to się oglądało, że te gry były okej.、Okay. Powiedzmy, była dużo różnorodności. Były rundy szybsze, gdzie gracze po prostu nawalali, napierali na siebie, po prostu każdy chciał posadzić to swoje 70% combo. Były rundy bardzo ekscytujące, dlatego że były długie i, i generalnie gracze bardzo powoli tam na pojedyncze jakieś połki się uderzali, aż dochodziło do tej końcówki rundy, kiedy w ostatnich dwóch, trzech sekundach. Już brakowało tej końcówki życia, i nagle któryś gracz trafił ten, ten cios, a następnie zablokował przeciwnika, i w tym momencie time out i wygrywa tą po prostu ż y l e t k ą życia, tą minimalną różnicą.、Aha. Albo że właśnie gracze już są zdesperowani, już widzą, że jest ta końcówka życia, więc muszą się uderzyć, i w tym momencie wiesz, że to slow mo i jeszcze double k o I niestety akurat jeden gracz miał jedną rundę więcej, więc w tym momencie mecz się skończył, ale wciąż był to hajpowy moment. Ale w s z k o jest naprawdę、oh. fajna gra. I fajnie się to oglądało.、Mm. Ale wiesz co, myślę, że tu mogą być jeszcze inne czynniki, które powodują taki stan. I teraz podam dwa. Chociaż z tym drugim się cały czas waham. Jeden wydaje mi się dosyć oczywisty, drugi prawdopodobnie będzie wynikiem moich prywatnych problemów z życiem. Ale mówię. Po pierwsze. Wydaje mi się, że ta cała hierarchia tekenowa wynika raczej w sposób organiczny. To znaczy, jasne, NIJ, JDCR, NIN, niesamowici gracze, ale też gracze, którzy mają doskonały dostęp do rywalizacji na wysokim poziomie. Po pierwsze, no, nie da się ukryć, mają przewagę czasową. Na automatach Tekken 7 był już od ilu? Trzech lat? Tak chyba mówiliśmy. No to、mm -hmm. jak, jak, masz okazję. To na EWO, to był trzeci rok z TK na 7 na EWO. No. Więc wiesz, no, możemy A gra mówić. Gramea premiera konsolował dwa miesiące, miesiąc temu. No. Więc wiesz, możemy mówić, że jest stagnacja, że ten sam wygrywa, ale też ta, ta stagnacja przede wszystkim wynika z tego, że wydaje mi się, że nikt jeszcze poza Koreańczykami nie miał czasu, żeby ich doścignąć. I to jest dopiero wielki test społeczności, no, szczególnie amerykańskiej, ale nie ukrywajmy też w innych regionach są mocne ośrodki tekenowe. I to jest wielki test tego, czy oni będą w stanie się zorganizować, spiąć i faktycznie zmotywować do tego rozwoju tak, żeby dogonić tych graczy. I jestem pewien, że nie nastąpi to w ciągu najbliższego półrocza. I na pewno do Evo Japan nie zobaczymy zbyt wielu zaskakujących momentów. Chyba, że właśnie Japończycy się popiszą, być może, ale no cóż. Może do tym、następnego. razem pani t a n u k a d a nie p r z e i m p r y z u j e nocy i nie odpadnie w pulsach. Oj. Oj. A wiesz, co najgorsze jest to, że koleś, który z nią wygrał, dostał niesamowity hejt na Twitterze. To jest straszne, jak prymitywnie potrafi się zachowywać grupa ludzi, szeroko pojęta. Ale pozwól, że odbiję od ciebie tę piłeczkę, bo to jest też coś, nad czym się zastanawiam. Czy być może nie jest tak, że społeczność tekenowa w ogóle jest trochę w p l e c e z rozwojem mentalności bijatykowej? I już mówię, dlaczego tak uważam. Teken, jak sam powiedziałeś, i jak ja zresztą twierdzę, zmienił się na tyle mało, że w zasadzie jeśli nauczyłeś się dobrze grać w piątkę. To do szóstki, taga, siódemki musiałeś się tylko dostosować, a nie było tego najbardziej pobudzającego rozwój przerzucenia gry do góry nogami, bo ktoś, kto był dobry w streeta trójkę, był też dobry w streeta czwórkę, ale musiał prędzej czy później pojąć zupełnie inne koncepty, które rozwija się w zupełnie inny sposób. Inaczej trzeba było podejść do trybu treningowego, inaczej trzeba było rozwijać te postaci, inaczej trzeba było szukać nowych, optymalnych rozwiązań, a w zasadzie społeczność tekenowa nigdy nie miała przed sobą postawionego tego konkretnego wyzwania. Więc być może jeszcze, jeśli mówimy o ludziach, którzy nie mają dostępu do wersji automatowej, to też są ludzie, którzy będą musieli dopiero załapać niektóre koncepty, które w innych scenach się już zdążyły rozwinąć. No, jeśli chcesz powiedzieć, że. t e k а м е jest właśnie, że community t e k e n a jest podobne pod tym względem do community Smasha, że wytworzyła się w t a k a pewnego rodzaju hermetyczność, pewnego rodzaju własne i też i lingo. Przecież wiesz, oni mają high, mid, low, podczas gdy w tej scenie 2D powszechnie używało się overhead, mid, low. Więc、Aha. to wszystko są、e, różnice. One też wymagają wiadomo z tego, jak same gry to nazywają. I to akurat, nie wiem, czy to jest najlepszy przykład, ale po prostu p i e r w s z e co mi przyszło do głowy, ale ewidentnie zauważyłem coś takiego, że jak przestawałem grać w tekena, a zaczynałem grać właśnie w jakieś b i e t k i dwuwymiarowe, to czułem takie, że uczy się dwóch różnych światów w tym momencie.、Uh -huh. I to jest też coś, co、um, też zresztą widać, jaki jest duży crossover pomiędzy scenami. No tak naprawdę, jedyny, nie wiem, przychodzi mi do głowy. Na palcach jednej ręki gracze, którzy grają i w t e k e n a i są j e d n o c z n i e dobrymi graczami w coś innego. Uh -huh, uh -huh. Kojarzę takiego gracza jak Fab, który swego czasu grał trochę w Marvela. Ja kojarzę go dlatego, że grał też w tym samym teamem, co ja nawiasem mówiąc.、Aha. NYC Fab, nie ten. j a No człowiek, tak, tak, myśli, tak. tak. Jasne. Na początku、no. się zastanowiłem, ale, ale nie, jasne, rozumiem. Słynny Koranczyk Punko, który też przecież głównie dlatego zaczął w Tekkena tego siedem grać, że jest w nim Akuma,、uh -huh. którym grał na te wszystkie dziwne koncepty, które dla Tekkenowców są ciężkie do pojęcia, jak cios z powietrza. czy、mhm. też już rozmawialiśmy na Wasemu, więc to tak, są tak. wszystko cytaty właśnie z JDC R.I.N.I.,、nee, czyli ludzie, którzy、tak. zrobili top dwa na tym turnieju. Tak. Więc widzisz, masz scenę, gdzie najlepsi gracze mówią, że Jumpin g to jest dziwny koncept dla nich. To jest coś takiego, no jest, ale takie dziwne. Żeby、ja ja、to przestawić na to, że jest coś takiego jak Entire. Tak, tak. No i wiesz, no i w tym momencie ja czy ty, jak słyszymy, że ktoś nie wie, co to jest entire, no to przewracamy oczami, nie? O, siedzi pod kamieniem. Ale z drugiej strony, jak g r a s z w grę, w której tego po prostu nie było, no to ciężko cię winić, że o tym nie myślisz. Znaczy, ja nie przewracam oczami, nie, po prostu ciekawi, że faktycznie aż tak ciężko się do tego przystosować.、Hmm. Że to nie jest coś, co widzisz raz drugi i nie wiem, po tygodniu już zaczynasz entireować. A、mhm. oni w tekenie g o grają od trzech lat, i to jest nadal coś, o czym jakby to jest ich obserwacja na ten temat, coś co oni sami zauważają u siebie i u innych graczy. No tak, bo przecież ten wywiad był z tego roku i to sprzed paru tygodni ledwo.、Mhm. No nie wiem, nie wiem. Może jakiś słuchacz lubujący się w tekenie nam odpowie, jak to bardziej wygląda z wewnętrznej perspektywy. A w międzyczasie, nie wiem, jeszcze chcesz coś powiedzieć o tym, jak grali? Nie. No、Bardzo、to b y przy... fajne finały, ale Mówię, jak, jak widziałem już tego JDC-era versus nie, tak się zastanawiałem, czy chce m y się to oglądać. No tak. Bo to jest każdy finał każdego turnieju w t e k e n a No właśnie. No i co potem? Bo potem było kolejne wielkie ogłoszenie. To już są rzeczy, które mnie nie obchodzą, więc o d d a j pałeczkę w Twoje ręce. No to będzie krótko i treściwie. Do Tekkena 7 dodana zostanie nowa DLC-owa postać, to już wiedzieliśmy. Będzie to jest Buzzguy. Ooo, wiesz co, teraz się ludzie bardziej wahają w stronę Ordersola albo Holy Ordersola dla purystów.、Um, nie. Będzie to również postać gościnna, to znaczy z innej serii, o czym również wiedzieliśmy. I patrząc na r e a k c j e fanów w internecie, dochodzę do wniosku, że chyba, chyba Namco Bandai zdecydowało się zapowiadać, że to będą gościnne postaci, tak z wyprzedzeniem, dlatego, żeby ich przygotować, żeby ich trochę oswoić z tą myślą. Bo dawno nie widziałem takiego hejtu. Może, no ale nieważne. W każdym razie będzie to Geese Howard z, no w zasadzie ciężko powiedzieć z czego. Z Art of Fighting w pierwszej kolejności, Fatal Fury w drugiej kolejności, no i ostatecznie z King of Fighters. I... Czyli ze świata z s n k Tak. I miało być krótko, więc będzie krótko. Wygląda świetnie, jak dla mnie. Doskonale pasuje do tekena. Doskonale się odnajduje wśród postaci tekenowych. Super opcje, super wygląd. Super wkurzony, dominujący bad guy, którego potrzeba w każdej grze. No oczywiście z tym zastrzeżeniem, że strzela projectilem i i zużywa pasek i ma swoją superkę oprócz rage arta, więc może wpakować jedno i drugie. Ma też bardzo s k u t e c z n I skuteczną... natychmiastowe pary, które、mhm. może wsadzać w trakcie black stringów przeciwnika. Tak? Jestem ciekaw, jak bardzo się będą denerwować graczy t e k e n o w i że nie mogą na niego używać stringów, bo ma gwarantowane w tym momencie pary. No, myślę, że nie powinni się zbytnio denerwować, bo Jean może zrobić dokładnie to samo. Tylko no, zamiast. t a k chyba natychmiast. Właściwie chyba o to chodzi, że ono wychodzi szybciej. t i e m i a ł w i e Wiesz, co z mojego zrozumienia Jeana wynika, że on może parować wszystko i wbijać się przynajmniej w niektóre stringi, ale w przeciwieństwie do Gisa. On nie ma automatycznego follow-up'a po tym. Więc może być tak, że na przykład sparujesz jedno, ale jeszcze nie będziesz miał takiej przewagi, żeby coś swojego wcisnąć. Podczas gdy g i e s będzie miał gwarantowany cios po tym rewersalu. Więc będzie to d z i a ł a o tak z grubsza, jak po prostu dobry rewersal innych postaci. No i nie ma potem też żadnego komba. Tylko oczywiście、Taka、ta, tylko oczywiście jest ta bardzo istotna scena, gdzie g i e s kanteruje czyjś rage drive. Przepraszam, rage art. Co, co było trochę niepokojące dla wielu, ale z tego co pamiętam, to właśnie Jean może tak rewersalować na pewno znaczy, przepraszam, sparować i chyba Aska, ale to musiałbym sprawdzić. W każdym razie, znowu, nie są to nowe koncepty, ale ponieważ były wyeksponowane w tym trailerze, to spotkały się z negatywnym przyjęciem niektórych. Ja jestem bardzo zahajpowany, bardzo chętnie pogram sobie Gisem, jak już w y j d z i e O s m a s z u mamy coś do powiedzenia? Oczywiście, że nie. No to. Nawet jako p r z e l o t n y fan mili, na czwórkę nawet nie splunę. <śmiech> Spoko. No to zostaje nam Arika ze swoim fenomenalnym ogłoszeniem. To też będzie tak skrótowo, bo nadal czekamy na więcej konkretów. Ale znajdą się koncepty do poruszenia. Po pierwsze, mamy nowy trailer Fighting Layer X. Które. Nie, nie wiadomo jeszcze. Czy to jest na, tytuł. Nadal nie jest potwierdzony ten tytuł. Było, no, tylko i X. Chyba nawet pisali wprost, że to jest jeszcze nie nazwany tytuł. Dobra, okej.、Okay. No to niestety nie będzie Fighting Layer X. A szkoda, bo ma fenomenalnie śmieszny skrót. Natomiast trailer owszem był. I pokazał nam postać, o której wszyscy zapomnieli i słowami c o m b o f i n d a nikogo nie obchodzi: s k u l o m a n i e Też widziałem filmiki z reakcji na żywo i. Wszyscy, nikt nie pamiętał, po prostu świerszcze. świerszcze、no. I e słychać było, jak ten kawałek słomy się przytacza po podłodze. Tak, tak. Jeszcze trochę było szurania, jak ludzie się odwracali plecami. Z, z, z, tak, tak niezainteresowani. Tak, żeby pogadać z kolegą z tyłu. No, więc mamy s Kulomanią potwierdzonego, co było na swój sposób oczywiste, ale zawsze fajnie jest obejrzeć, bo、ja、to jest to, taka super fajna postać. Tyle lat czekaliśmy, po prostu、no. tyle ludzi chcieli. To była postać, która pojawiała się na każdej liście postaci, które chcieliby w Street Fighterze 4, w Street Fighterze 5, w Street Fighterze Krostekenie, w Marvel było... vs. Capcom. Tak, jest, w końcu doczekaliśmy się. Ja... Tak, Tak. Ja nawet nie wiem, czemu ja tak tą postać lubię, ale jak się zobaczyłem, go, to po prostu tak się ucieszyłem. Tak mi się po prostu kąciki ust roz rozchyliły, że... No bo to jest taka pozytywna postać. To jest taki koleś, który ci przybiegnie i rzuci się twarzą w przód na niebezpieczeństwo. Dosłownie, bo ma takiego specjala, że skacze na ciebie głową no, do przodu. Chudy laparka, no. Jak można nie lubić chudego laparki? No, taki śmieszny szkielecik. I jeszcze umie prądem razić, więc super. A drugą ujawnioną postacią będzie Darun Mister, czyli taki, no, Arikowy Grappler, taki Arikowy Zangiew, taki, no, nazwij to jak chcesz, taki duży pan, co cię rzuca. Co do tego pana, to w sumie niewiele można powiedzieć, bo to taki, no, Grappler, taki Zangiew, no. Ale ja osobiście jestem entuzjastą nazw jego ataków, bo postać jest z Indii, więc na przykład jak robi power bomba, to jest bomba Brahmy, najwyższego bóstwa hinduskiego. I to jest, to jest urok gry, to jest urok japońskiego designu, to jest urok wrestlingu. Wszystko w jednym. Jak będziesz robił DDT, to to jest DDT z nad Gangesu, żebyś wiedział. Także jestem entuzjastą. Czego nie jestem entuzjastą niestety, to, że ujawniono coś dziwnego, że tak to nazwę. Otóż w tym, w tej nadchodzącej b i j a t y c e Ariki będą gemy. Gemy przynajmniej w takiej formie, w jakiej zostały ujawnione teraz, działać będą tak, że dla wszystkich postaci pula gemów jest wspólna. Gemy są posortowane w presety. Presety są nazwane kreatywnie typu warrior, wizard, assassin czy coś. I ułożone zgodnie z tymi nazwami tematycznie. Działają dosłownie jak Gemy ze Street Fighter X Tekken, czyli każdy ma warunek do aktywacji i bonus, który zapewnia. Zazwyczaj są to bonusy stałe, pasywne. Więc np. a r z y k ł a d jak się weźmie czarodzieja, to ma się bonusy do generowania paska. Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Jest oczywiście potencjał, żeby to zrobić dobrze, i przekonamy się, jak przyjdzie, co do czego. Ale na razie, no. No, dziwnie to leży jakoś tak nie bardzo. Po co? I poza tym źle się kojarzy, i. No. no muszą mieć jakieś mocne przekonanie, żeby to był dobry p o m y s ł że chcą zrobić z tym coś fajnego. Innego wyjaśnienia nie widzę. No,、tak、mam nadzieję, że w najważniejszy、no. punkt tego trailera, czyli kradzież czcionki Hirkom Zeniu Challenger z Street Fighter IV, kontynuujący、no. chwalebną tradycję kradzieży asetów ze Street Fighter IV, popularną ostatnio wśród deweloperów pijatyk. <śmiech> Ups, no to jakoś tak nie zauważyłem, bo już z kulomania biegł i on był taki fajny szkielet, więc wiesz. No okej,、okay. to dobrze, że mnie sprowadziłeś na ziemię, bo już miałem lubić Arikę, no ale przebrzedłych złodziei nie wolno. Co właściwie zostaje do powiedzenia, tylko tyle, że mam szczerą nadzieję, po pierwsze, że rozkminią jakiś konkretny, dobry pomysł na t e g e m y żeby to działało, bo być może się uda, i żeby nie zrobili z tego talii kart, których boostery będzie trzeba kupować w ramach DLC-ów. k Wierzę w Ciebie, Arika, proszę Cię, nie zmarnuj tego. I w y m y ś l c i e własną czcionkę, albo <śmiech> bardziej różniącą się od tej z e r s t w a j t e r e z Może ona nawet nie jest to sama, tylko po prostu bardzo podobna, ale. Ta w Street Fighterze X była fajna, taka prosta, ostra, miło się na nią patrzyło. Byłem tam. No. Co, co nam zostaje? No, już była tylko jedna gra po s m a s h u I w sumie jedyne, co mam do niej do powiedzenia, to, że jestem głęboko rozczarowany tym, że mamy kolejne finały, które transmitowane są w telewizji. I znowu jeden z najlepszych graczy, w dodatku taki, który zdążył wygrać już walkę w swoim secie. Jest proszony przez obsługę, żeby zmienił kostium postaci, bo, bo przykro nam bardzo zbyt, zbyt odsłaniający i nieprzyzwoity. No, kompletnie hara. No, czy zizas. Wiesz, co? Nie, no, stary. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że to wymusza na tobie racjonalizowanie całej sytuacji. Zamiast pomyśleć, e j to jest niesamowicie kretyńskie, że przychodzi do ciebie pan, mówi, e j chcemy transmitować twoją grę, i tak. Potem, jak już zaczęli, to, ej, ale, ale nie wybierajcie tych kostiumów, które się nam arbitralnie nie podobają. Zamiast myśleć, ej, to jest niesamowicie kretyńskie, że przychodzi sobie pan i mówi, ej, bo nam się te kostiumy nie podobają, musicie je zmienić. W połowie seta. Cóż, znaczy wiesz, nazwalić to można na to, że wcześniej nie pomyśleli o to, że ten kostium. Oczywiście, że się nie będzie nie podobać, bo、no、nie wiem, jak tobie. Ja od zawsze mam z nim problem. Dla mnie on jest strasznie niekomfortowy. No, ale stary. Okej,、okay, ja, ja nie mówię, że nie wolno ludziom mieć problemów, ok? Wolno. Chcecie, to miejcie. Miejcie tyle, ile chcecie. Ale, no, do cholery, to jak naprawdę macie problemy z erotyką i, i, i, i, i tymi nurtami, no to nie wiem, bojkotujcie gry od Illusion Software. A cani wy. Ale... You... Gier na ile żony, a ile ż o n z aktorów nie pokazują na d i s n e y XD. No, i z nimi nie ma problemu.、No. Super rozwiązanie. Nie, naprawdę powiedz mi po prostu w takim razie, czy uważasz takie rozwiązanie za w porządku, że przychodzimy, mówimy, że chcemy transmisję, ale tych kostiumów nie wolno wam wybierać. Tak. Uważam, że w tym momencie mają prosty wybór. Powiedzieć, a to sorry, ale uważamy, że to głupie. i Albo powiedzieć, że okej,、okay, to nie jest dla nas duży problem. Tylko fajnie, jakby to było ustalone z góry, a nie yy, jakoś właśnie takie jej cyrki, że nagle w połowie turnieju już dzieciaki i tak już zdożyły ten strój zobaczyć, ale jeszcze próbujemy bawić się w jakiś damage control, kiedy. No to jest głupota. Tak. I, ale z drugiej strony powiem Ci, że ja na przykład wiesz, jestem ogólnie przyzwyczajony do tego, że na przykład nie wolno wybierać podstawowych kostiumów, bo to jest coś, co znam z Lola. Gdzie na przykład jest tak, że. Domyślny kostium jest uznawany za mniej czytelny od jakichś tam kustomowych, więc nie wolno w rozgrywkach profesjonalnych używać tego defaultowego, tylko trzeba właśnie tych jakichś tam kustomowych. No tak, ale znowu po pierwsze, w LOL-u to jest ustalone, jak mniemam, z góry. Po drugie, jest, jest istotna różnica między no kostium jest mniej czytelny. A, ey, bo widać pośladki. Jeszcze się dzieci przypadkiem dowiedzą z telewizji, że ludzie mają tyłek. No przepraszam. Zresztą nieważne. Triggeruje mnie. To jest to kretyńskie Nie, do bólu. To i, jest kretyńskie n s k i e Wiesz,、tak? no. W, wiesz, w grze, w której łapiesz człowieka za szmaty i przywalasz jego twarzą o beton, myślę, że odsłonienie damskich pośladków to jest naprawdę drobny tylko problem. Więc wiesz. Tyle z mojej strony. Ja chcę tylko powiedzieć, że jest to dla mnie zrozumiałe, że stacja taka jak Disney Exist stwierdziłaby, że woleliby, gdyby tego s t r e j a nie wybrać, i nie miałbym problemu z tym, że podejmuję taką decyzję. Problem mam z tym, jak ta sytuacja wyszła w praktyce. Mhm,、uh、mhm. -huh, uh -huh. No ja tylko na zakończenie powiem, że jak mniemam, ESPN nie transmituje żadnych żeńskich sportów, a już w żadnym wypadku siatkówki, bo to już、mam、musi、nadzieję. być straszne. No, mam nadzieję. Traumatyzujące. Ale chyba problemem wszystko był właśnie z d i s n e y XD, a nie z e s p n No wiesz, Mikę w zeszłym roku cenzurowali. Więc, więc mamy kolejną falę memów z nadchodzącym burka DLC do Street Fighter. -a. To tyle dobrego z tego wszystkiego, że się pośmiejemy później. Na szczęście skończyło się na memie dotychczas. No, no. no. I miejmy nadzieję, że tak zostanie. Oby. Hitboxy i framen na gmail.com. Możecie nam wysyłać swoje ulubione burki.、To、ocenijmy, czy ładne, czy brzydkie. Hitboxy i framen na gmail.com.